Morze. Komora jest podstawową rzeczą. Nie mając komory nie zbuduję życia modyfikowanego. Komora, co to jest komora? To jest planowane miejsce, inaczej, planowany stan przebywania z Bogiem. Jeszcze prościej, to jest planowane przebywanie z Bogiem. Komora nie jest przypadkowa. Komora to nie jest, jak ja mam stan e, emocjonalny, jeśli pomodlę, teraz tak się dobrze czuję, było wspaniałe uwielbienie, hallelujah, teraz się modlę. Nie. Ja się modlę, jak jest wspaniałe uwielbienie, rozumiesz? Ja się modlę, jak są demony wokół mnie. Ja się modlę, jak jest ciepło jak jest zimno. Ja mam życie modlitewne, jak jestem spocony, jak jestem wykąpany. Ja mam życie modlitewne w takim środowisku i w innym środowisku. I siedziałem w więzieniu, miałem świetne życie modlitewne, bardzo dobre życie modlitewne. Tak szerokie życie modlitewne, że nie mogąc głosić bezpośrednio jakoś tam szerszej liczbie ludzi, dopisałem listy. ty pisałem listy. Do papieża nawet list napisałem. Komendanta u mnie, policji, wszystkim pisałem listy, że do Jezusa przyjść, że muszę wrócić. nawrócić. Do papieża napisałem, to mnie wzięli do psychiatry. Wzięli mnie do psychiatry. Gdzie Pan to wysyła? Do Watykanu. W jakim celu? Mówię, no, że głoszę Ewangelię. Pasze. Ale po co? żeby to biegła nie poszli tam. Takie po to. Bo nikt nie jest wolny, nikt nie jest wolny od piekła, dopóki nie przyjmie Jezusa. Jako Pana i Zbawiciela. A to jest nienormalne, proszę Pana. Ja mówię, Pani wierzy w Boga? A to nie jest Pani sprawa. To nie jest Pana sprawa, ta psycholog do niej mówi. Ja mówię, proszę Panie, powiem, że to nie jest moja sprawa, to jest Pani sprawa. Czy Pani wierzy w Boga? To pani mówi sobie, Pan nie będzie mnie tutaj pouczał. Też się na tak mnie zdenerwowała. Jak my kiedyś badali przez parę miesięcy, tak jednej psycholog powiedziałem, nie wolno się denerwować na pacjentów, proszę Pana. Pani musi mówić mm -hmm. ja, Tak mówi psycholog, mm -hmm. Pan nie może, się wkurzyła, tak tak i rzuciła. One. Życie modlitewne opiera się na Twoim planowanym, na twoim planowanym przebywaniu z Bogiem. Nie dopasowujemy przyjaciele czasu z Bogiem do naszego życia. My dopasowujemy nasze życie do czasu z Bogiem. Jeżeli ty będziesz dopasowywał swoją komorę do twojego, do twojego zawodu, do tego co wykonujesz, do twojej pracy, do twojej rodziny, do twoich dzieci, to leżysz i kwiczysz. Rozumiesz? Ty musisz swoje życie dopasować do życia modlitewnego. Życie modlitewne jest number one. Number one, to jest życie modlitewne. To jest życie modlitewne. Więc Robert wynajął dom, zaprosił nas do tego domu. Mówi tak. Chodźcie, coś wam pokażę. Myślałem, że mnie dom pokaże. A on mnie prowadzi do takiej piwnicy, takie, to się kartofle tam trzyma. ziemianki takiej, starej. Takie drzwi. Trzeba było tak tam wleźć. Wchodzę. Brudno. Proszę Ciebie, ślimaki. ślimaki. A ten człowieku taką wymalował menorę na ścianie, na tym betonowym tym. I on jak wprowadził się na posesję, to zanim wyszykował sobie mieszkanie w domu, to sobie wyszykował piwnicę do modlitwy. Czułeś klimat? Kiedyś tak jeden do niego przyjechał, mówi do niego taki brat, mówi powiedz mi jak ty filmy założyłeś. On mówi chodź Ci pokażę. A on taki elegancko był brany, bo taki brat elegancki. Miał takie eleganckie buty, spodnie, a ten mu daje jakieś stare dresy czy drelejki i mówi, załóż. A ten mówi, ale po co? No chodź, mówi, załóż, to ci pokażę, mówi jak ja firmę założyłem. Kazał mu się ubrać w te stare gacie, temu bratu ładnie ubranemu. Ten założył te gacie, ale te buty takie eleganckie, miały no, z takimi czubkami. No i ten go prowadzi do tej nory, tam, słuchajcie, wiesz, wchodzą, ten się rozgląda, ten mówi, klękaj. Mówi, co? Mówi, w ci szkoda, tam złoto na podłodze Mówi, dawaj klękaj. Ale bo ja ci pokażę, jaka ja firmę założyłem. Mówi. Ja ci pokażę. Ja ci pokażę. Wiesz, się firmę zakłada? W komorze. Wiesz, gdzie się szuka męża albo żony? W komorze. Rozumiesz? Wiesz, się biznes robi? W komorze. Wiesz, się kościoły buduje? W komorze. To Bóg jest najlepszym menadżerem, najlepszym biznesmenem, najlepszym swatem. Bóg Wszechmogący. Jak On Ci zaaranżuje rzeczy, to Ty masz rzeczy. Jak Ty zaaranżujesz w ciele, rozumiesz? To będziesz miał cielesne efekty różne. Będziesz miał cielesną służbę, będziesz miał cielesne małżeństwo, Amen. będziesz miał cielesną firmę. A najlepszy numer jest taki, że jeszcze nawet jak to przeciągniesz przez swoje życie jakoś, przewleczesz się z tym badziewiem, to jak pójdziesz potem przed Trybunał Chrystusowy po śmierci, to Jezus ci się zapyta, Czemu tak na lewo żyłeś? Jak na lewo, Panie? Przecież miałem wszystko legalne. Jezus mówi, nie w moich oczach. No ale Panie, przecież ja zarabiałem pieniądze tak, no, no, no, no legalnie nie kradłem. Mówi, nie, umie się inaczej zarabiać pieniądze. Umie jest inna forma zarobkowa. Ja mam taką na przykład formę proszę ciebie, że bardziej błogosławną rzeczą jest dawać, niż brać. Mam taki coś, Prosto. prostu, taki myk mam w życiu. Życie modlitewne to jest komora, to jest podstawa jakby tego, nigdy nie będziesz miał szerszego życia modlitewnego niż twoje twojej komory. Wiecie, w kościele ludzie, przychodzą ludzie do kościoła, jest uwielbienie, skacze się, tańczy się, wszystko. Natomiast, jeżeli tego nie ma w komorze to to, co się robi w kościele jest fikcją literacką. Ok? To jest fikcja literacka. To jest kit jak beret. Rozumiesz? Bo tutaj jest, tutaj jest fajnie. Jest fajnie, wiesz. Ja kiedyś, jak w świecie jeszcze byłem, pojechaliśmy na wczasy. Wziąłem swoją żonę, mamę, syna i pojechałem do takiej miejscowości. I wynająłem tam pokoje i nachlałem się tego samego dnia z lokalnymi rzezi mieszkami i stałem w tej knajki i śpiewałem, proszę Ciebie, z nimi, wiesz, mieliśmy bardzo dobry czas nie? i śpiewałem dla Ciebie sztułowskie jeziora, w rytmie, w rytmie dyskopola, zamiast już siedziałem, wiesz, nie? wiesz, klimat sobie można zrobić w różny sposób, ale to nie o to chodzi. W duchu rzeczy dzieją się w komorze, tam powstają relacje, tam powstaje coś prawdziwego z Bogiem. Ja mówię, jeżeli Ty nie tańczysz w komorze, to Twój taniec w kościele będzie cielesny. Ale jak Ty tańczysz w komorze, to będziesz miał duchowy taniec. Amen. Będziesz tańczył w duchu, będziesz mu na rzęsach chodzić, rozumiesz? Bo to jest taka jest prawda, komora to jest fundamentalna rzecz. Przede wszystkim Twoje życie modlitewne, chcę Ci pokazać podział życia modlitewnego. Mniej więcej 60% Twojego życia modlitewnego to jest uwielbienie. Mniej więcej 60% to jest więcej niż połowa, to jest uwielbienie. Uwielbienie Boga. Mniej więcej 20% to jest ogłaszanie tego, co już Bóg powiedział. To jest ogłaszanie Bożego Słowa. Mniej więcej 10% to jest w ogóle proszenie o cokolwiek. Super. Ludzie myślą, że modlitwa to jest proszenie. Słuchajcie, 10% cała sprawa i to na maksa. Rozumiesz? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Ty masz uwielbienie, Ty jesteś chwalcą Boga, Ty jesteś Jehudi, wiecie, że jest Żyd, to znaczy Jehudi, to jest hebrezmą Jehudi, Żyd, to znaczy chwalca. Ten, który chwali Boga, wywyższa Go, uwielbia Go, wywyższa i uwielbia Boga. Ludzie, ludzie wiecie, religijni ludzie mówią, ale jak to tam tańczy się w Kościele? Ja mówię, ale zawsze tańczyli. Ja się dziwię, jak się nie tańczy. Problem polega, jak się nie tańczy. To jest problem. Bo oni tańczyli takie brody, w takie pejsy człowieku i heja. Tylko im prośbiek odskakiwały te, te, te szlafroki. Tak? I to nie ma bata Na ulicach. Słuchajcie, arabin pierwszy. To było normalne. Uwielbienie Boga. Podstawowa rzecz. I